135 milionów ton odpadów wytwarza się rocznie w Polsce. Według statystyk każdy Polak produkuje 300 kg odpadów komunalnych, zaś w Unii Europejskiej liczba ta waha się od 360 do nawet 620 kg rocznie. Środowisko naturalne jest bardzo ważne dla gminy Legionowo. Staramy się nakłaniać naszych mieszkańców do segregacji śmieci, do kompostowania odpadów zielonych w miejscu ich powstawania. Segregujmy odpady, apelują organizacje ekologiczne i przypominają, że śmieci można przerabiać wielokrotnie. Jest bardzo ważne, żeby każdy z nas segregował odpady. Ja wiem, że system nie jest jeszcze idealny, że po prostu wiele ludzi segreguje, a potem jeden wóz przychodzi wszystko rzuca na jeden wóz. Ale wiadomo o tym, że tam oni segregują. Bardzo ważne, żebyśmy odzyskali szkło, plastik, metal papier to są wszystko bardzo cenne surowce wtórne. No, nie możemy bez końca e, po prostu e, zużywać surowce naturalne, bo nie możemy tylko e, konsumować, konsumować, a co nasze dzieci nie mówiąc o naszych wnukach. Pomysły na to, co ze śmieci można zrobić, są różne. Na przykład w pszczynie produkuje się z nich prąd. Wiele odpadów można też powtórnie przerobić i wykorzystać ponownie. Wielkich firm ten problem również dotyczy. Sab Miller ma aspirację, aby osiągnąć system zerowych odpadów. Segregujemy praktycznie wszystkie odpady, które możliwe są do segregowania. Czyli te, które zostają, stanowią mniej więcej około 2% odpadów, które wywożone są na wysypisko. Co oznacza, że prawie 98% odpadów poddajemy procesowi odzysku albo recyklingu. Odpady, które mogą zostać skierowane do rolnictwa, są tam kierowane do wyspecjalizowanych odbiorców. Natomiast pozostałe odpady są kierowane do firm, które zajmują się specjalistycznie odbiorem i przetwarzaniem odpadów. Wraz z rozwojem naszej cywilizacji przybywa śmieci. Zwiększenie liczby ludności w połączeniu z rozwojem gospodarczym doprowadziło do znacznego zwiększenia odpadów powstających na całym świecie. Dlatego, idąc do sklepu po zakupy, zabierzmy ze sobą lnianą torbę, myśląc o naszej planecie.